Przed czyliśmy mówili dzisiaj o Pokazaliśmy czym jest chodzenie, codzienne chodzenie w wieżę. Teraz chciałbym, żebyśmy zrobili kolejny ruch. Szkoła ma to do siebie, że ma nas czegoś nauczyć od strony praktycznej, nigdy od strony teoretycznej. Szkoła, która uczy od strony teoretycznej jest szkołą teologiczną. Teologia jest to nauka o Bogu. Teologia uczy nas, jaki Bóg jest. Teologia Przedstawia nam swój obraz Boga. Ja mam troszkę inne zdanie na ten temat. Mi się wydaje, że nie można się dowiedzieć, nie można stworzyć nauki o Bogu. Tak jest moje zdanie na ten temat. Że nie można zrobić nauki o Bogu. Ja myślę, że szkoła. Ta szkoła przede wszystkim ma nam pokazać, jaki Bóg nie jest. Dowiedzmy się, jaki nie jest Bóg. Ja myślę, że to jest najważniejsze, żeby chrześcijanie wiedzieli jaki Bóg nie jest. W tym upodlonym, związanym oszustwem w świecie musimy wiedzieć, jaki Bóg nie jest. Żebyśmy się nie pomylili, żebyśmy się nie mylili, żebyśmy nie przypisywali Bogu rzeczy, które z Boga nie są. Więc dowiedzmy się, jaki Bóg nie jest. Że nie będziemy uprawiać tu teologii, teraz chciałbym, żebyśmy się zajęli yy, takim tematem, kolejnym tematem, który yy, będzie mówił: jak przeciwstawić się ciału i jak chodzić w duchu. Przeciwstawienie się ciału i chodzenie w duchu. Yy, Galacja 5:17. Będziemy naszym kluczowym, pieściowym wersetem. List do Galacjan 5, 17. List do Galacjan jest listem najbardziej sługi. Co jest ciekawe? Kościół w Galacji był najbardziej porządnym kościołem ze wszystkich, które założył święty Paweł. Był to bardzo poukładany kościół. Natomiast list, który Paweł do nich wystosował, jest najbardziej szorstkim listem. O nierozumni Tak Na przykład Paweł to O nich nie powiedział. O rozumni Koryntianie. A widzę, że w Koryncie był taki kociorze że po prostu nie pytaj. Oni tam nawet kazania w innych językach mówili. Mm -hmm. Nic nikt nie rozumiał. Gdzie taką doktrynę, taka doktryna została przed potem przez religijnych ludzi, którzy nie do końca e, wiedzą, o co chodzi, mówią, że nie można się modlić innymi językami publicznie, bo jeśli ktoś nie wykłada ktoś sobie wymyślił, sobie, ktoś skończył jakąś szkołę teologiczną, ktoś tak wymyślił sobie. I tam takie różne pomysły Miał ten list do Koryntian, a więc do Koryntian nic o tym nie mówi tak naprawdę. List do Koryntian reguluje pewne nadwyrężenia, które tam były. Prawda była taka, że Koryntianie po prostu jak się napalili, jak, jak dostali ga, da, dary duchowe, zaczęli się przyjechać, to się napaliły na dary jak szczerpaty na suchary. i Zaczęli tymi darami operować absolutnie w absolutnie błędny sposób, tak? Do tego stopnia, że oni mówili w ogóle w innych językach, w resztę tylko w innych językach, wychodzi Wychodził i tam szarawa, halaba, senem mesej, nikt nic nie rozumiał, by Darek tam wiesz, to, to Paweł mówi, nie możecie tak robić. Jak chcesz już mówić, takie poselstwa wygłaszać, to niech ktoś wykłada. Ale mimo, że Koryn, Koryntianie byli tacy odjechani, to Paweł nigdy nie napisał takiego szorstkiego listu do nich. E, i, i do innych również. Te Tesaloniczanie, jak byli odjechali, na przykład do, Tesaloniczanie doszli do wniosku, że nie warto pracować już. Bo Pan przyjdzie. I się położyli do korykołania, że nie robią nic. Czekaj, aż przyjdzie Pan, tak? E, i tak? I taką mieli wiarę, że byliście wieni, że ktoś z Boży umiera, na przykład. Co się, stał, umarł. No i to Pawła List. Czemu umarł? Śmierć nad nami nie panuje. Twoim list im pisze. Wierzą chodził Paweł mówi. W ogóle kto nie pracuje, tam tych nie nie w ogóle. Do roboty mówi, nie. pan przyjdzie, ale nie wiemy kiedy do końca tłumaczy nie wiesz, mówi, nie, nie chce, żebyście byli w niepewności, bo to tych, którzy zasnęli. Czyli były te spory odjechane. Totalnie. Może to, ci są odjechane, to do... W Biblii były też tak odjechane. Potem inni odjechani ludzie doktryny z tego powyciągali. Rozumiesz jakieś takie. Porobili kłopoty, Ale Galacjanie! Co z nimi było? Czemu do nich jest ten najbardziej szorstki list? No Galacjanie mieli bardzo duży problem. Chociaż byli najporządniejszym sporem. Ich problemem było to, że oni e, zaczęli się opierać na własnej ludzkiej sprawiedliwości. I to był problem Galacji. Ja myślę, że to jest jeden z najcięższych problemów jak wstnie. Zaczęli się opierać na własnym zrozumieniu rzeczy. Zaczęli, powiem wam co robić odsuwać Ducha Bożego i coś wam powiem wolę popapranego wariata który błądzi w Duchu Świętym czyli nie umie się posługiwać różnymi rzeczami, rozumiesz? niż porządnego poukładanego religijnego duchoga ponieważ to jest bardzo niebezpieczna postać rozumiecie? Wolę, żeby ktoś nadwyrężał dary duchowe i żeby z ciała coś robił. Posłuchaj, coś teraz powiem. Lepiej, żeby ktoś coś zrobił z ciała, chcąc, żeby było z ducha, niż ktoś, kto blokuje ducha świętego. Niech nas ręka boska broni. Blokować ducha świętego. Wolę kogoś, kto się myli, ale kocha Jezusa, niż kogoś, kto jest poukładany. Rozumiecie? Ale Jezusa złożył swoją kostkę Rubika i wsadził w kieszeń i mówi On jest dla mnie, coś Ci powiem. Nie. Bóg nie jest dla Ciebie. Ty jesteś dla Boga. To jest ogromna różnica. W liście do Galacjan jest tekst. Piąty rozdział, 17 werset. Eee... Mówiąc więc, według Ducha postępujcie i nie będziecie pogłaszali rządzy cielesnej. Też ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. <śmiech> Sara napisie wody. Abyście nie czynili tego, co chcecie. Dokładnie jak tam przeczytasz, to nie, to nie jest tak, abyście nie czynili tego, co chcecie, bo to też tak nas wprowadza w takie miejsce, nie do końca zrozumienia, tu jest taki, taka informacja ważna i potem te, abyście nie robili tego, co chcecie, nie czynili tego, co chcecie. Tutaj, e, abyście nie czynili tego, co chcecie. Tu chodzi o to, e, to, to jest poprawne, tylko tutaj trzeba złapać, o co chodzi. Paweł mówi tak, według ducha postępu Paweł kieruje cały czas ludzi do pewnej informacji wewnętrznej. Mówi, jesteście duchami. Przestańcie siebie, określać jako ciało. O. o to jest, no jak, jak ten przykład, bo to jest dobry przykład. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, o. tak, by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. O, i, i teraz, i, i tutaj to słowo, co, co chcecie, określa jakby mental, mentalność człowieka, która się wkrada ciągle w nas, nas się wkrada taka mentalność, że my jesteśmy, my, my to cieleśni, o, to my jesteśmy. Nie, to nie jesteśmy, to jest garnitur z nas. Znaczy nasz garnitur. Te ciało nasze to jest garnitur nas, nasz. Nigdy nam nie wolno Kochani, utożsamiać się z naszą psychiką i z naszym ciałem to są rzeczy, których mamy używać, a nie utożsamiać się z nimi. My mamy się utożsamiać z duchem, odrodzonym duchem. My jesteśmy odrodzonym duchem. Ale jaką wskazówkę nam tutaj daje um, święty Paweł? Mówi, że będziecie doświadczać całe wasze życie, będzie doświadczeniem pewnego rodzaju konfliktu. Ten konflikt to nie będzie konflikt zewnętrzny że ten konflikt to nie będzie konflikt, że coś na Was będzie naciskać. Bo coś Wam powiem, zawsze na nas coś będzie naciskać i to w ogóle nie jest problem. Ja kiedyś u nas w Kościele e, mówię, będziemy teraz wyznanie robić i, i, i jak to często robimy i, i, i zaczynamy wyznawać, i mówię, <śmiech> prześladowania mieć będziemy. I my to ogłaszaliśmy. Tak, tak? Dlaczego my to ogłaszaliśmy? Bo to jest Boża prawda i ludzie się muszą z tym uswoić. Prześladowania nie są w ogóle niczym zrównym. Te są normą dla chrześcijan. I my nie musimy tutaj się tym w ogóle martwić, przyjmować, ludzie czasami płaczą, mówią, bo ten mnie nie szanuje, bo tamten mnie szanuje, bo, bo... A ja mówię, a dlaczego Cię masz szanować, a, a za, za kogo Ty się uważasz, żeby Cię ludzie szanowali, Po co, bo, A dlaczego Cię mają lubić w ogóle? Ciesz się, że Cię psami nie szują, jak Cię widzą na ulicach. Jak, to, to, kurczę, lwą kiedyś rzucali ludzi. tak? To my, my naprawdę nie musimy się, my nawet nie powinniśmy się spodziewać szacunku od ludzi. A dlaczego mamy się? Przecież my w ogóle ludziom psujemy życie. Tym, co robimy, tym, co głosimy, tym, co prezentujemy. Czyli jesteśmy szkodnikami w ich życiu. Ty szkodzisz ich życiu. Ty im przeszkadzasz żyć. Ludzie mówią, byś tolerancyjny bardziej byli Rozumieć? A ja to się śmieję z tego. Ja wy tolerancja... Wiesz, o co chodzi? Ja mówię, jaka tolerancja! Żadnej tolerancji! Żadnej tolerancji! Tolerancja, ona jest przyporządkowana humanizmowi, przyjacielem. Humaniści są tolerancyjni, ok? Chrześcijanie nie są tolerancyjni. Są miłujący, kochający, ale nietolerancyjni. Ja szycę wszelkie wszelkiej tolerancji, ja się śmieję. Ostatnio moim, moim, moim przyjacielem, e, który, który jest e, człowiekiem, e, trenerem interpersonalnym, Trenuję, trenuję ludzi, z kulturystą generalnie można powiedzieć. Śmieję się, śmieliśmy się, że, że niedługo na siłowniach będzie trzecia szatnia potrzebna. Wiesz, dla, dla chłopaków którzy dziewczyn, którzy nie wiedzą, czy są chłopakami czy dziewczynami. Dla gendersów. No jest jak gendersi. Ja się z tego śmieję w ogóle, nie? I się z tego. I krzyczę o tym na ulicach. Po prostu, nie? Krzyczymy o tym na ulicach do ludzi z wypaczonym umysłem. Mówię, musisz się pamiętać zadnio ostatnio takie świadectwo w internecie znalazłem, że transseksualista się nawrócił. Słuchajcie, jak się nawrócił, wiecie co zrobił? Pierwsza rzecz, co zrobił człowiek, który się nawrócił z transseksualizmu, wrócił do swojej poprzedniej płci, do mojego pamiętania tak? Po prostu. I koniec. I dał świadectwo ten po prostu, nie? Że to jest totalna ptura Dał świadectwo u nas na profilu Armia Jezusa Chrystusa, możecie wejść sobie zobaczyć, zamieściłem to świadectwo faceta, po prostu wie, że... Bo to jest tego My się z tego śmiać powinniśmy. Szycić. Jest napisane Pan Szydzi. I ja mówię, o czego tak z diabła szydziesz? Ja mówię, Pan Szydzi. No, tak samo jest napisane. To ja szycę. Już Luter powiedział, że diablo najbardziej nie wiecie tego, jak się z niego śmiejemy. Bo chce być taki, musi być bardzo śmiertelnie poważny. No straszę Cię. Uu, wiesz o co chodzi? A Ty mówię, weź przestań. Tak jak na Potwory i Spółka, ta mała dziewczynka, Oni tam, wiesz, straszą te potwory ona na no. dół otwory straszne. Ale więc mamy konflikt. Nie zewnętrzny konflikt, tylko wewnętrzny konflikt. Czyli jesteśmy skonfliktowani. Co jest w nas skonfliktowane? Nasz odrodzony duch jest skonfliktowany z naszą cielesnością. Czyli z naszą psychiką i z naszym ciałem. Czyli my doznajemy wewnętrznego konfliktu. I to musi być ten konflikt. I on nigdy nie nastąpi. Ludzie mówią, pastorze, pomóc się, mam konflikt. Ja mówię, to co chcesz się, żebym o Śmierć twoja? Konflikt się skończy, jak umrzesz. Konflikt skończy się, jak umrzemy, ok? Fizycznie odejdziemy do Pana. Skończy się konflikt. Póki jesteś na ziemi, konflikt będzie. Żebyś nie wiem, jak bardzo e, był człowiekiem e, uświęconym, to będzie konflikt. Bo konflikt, on jest bez przerwy, jakby jest przyporządkowany. nam. Tak? Konflikt jest przyporządkowany ludziom, którzy są odrodzeni z Bożego Ducha. Konflikt nie dzieje się w miejscu, gdzie nie ma rozwojenia. Czyli problem pojawia się, jeżeli konfliktu nie ma. Więc jeśli masz konflikt, chwała Bogu Najwyższemu. To znaczy, że jesteś w prawidłowym miejscu życia. Jeżeli toczysz wewnętrzne walki, chwała Bogu Najwyższemu. Nie martw się tym. Jesteś normalnym chrześcijaninem. Normalne życie chrześcijańskie polega na tym, że jest konflikt między duchem a ciałem. I ten werset nam wyraźnie mówi to, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. To są przeciwne dwie rzeczy. Nie ma żadnego po jakby połączenia tych rzeczy. Nie można połączyć rzeczy duchowych z cielesnymi rzeczami. Takich rzeczy po prostu nie ma, takie rzeczy nie istnieją. I my musimy zrozumieć, że Bożą wytyczną jest to, Abyśmy my chodzili według ducha, nie według ciała. Co nie oznacza, że ciało nasze zostanie w jakiś sposób zablokowane nam. Niektórzy myślą, że utuchowienie um, polega na tym, że w nas nie pojawiają się na przykład nieczyste myśli itd. Tak tak Wiecie, jak ja mam myśli nieczyste. Kurczę, ja diabeł czasami takie numery wali, to nie jest łatwe. Tylko, że ja zrozumiałem, że to jest normalne. Ja się przestałem tym przejmować. Modlę się, wiem, że jestem w obecności Bożej. Rozumiesz o to chodzi? Modlę się. Jestem w obecności Bożej. I ja wiem, że jestem w obecności Bożej, bo ja słyszę Boga. Słyszę Boga w swoim duchu. Jestem w Jego obecności. Płynę w duchu, tak? A diabeł mi wyświetla film pornograficzny w głowie na No i co? A ja nie siedzę w pornografii. Bóg mi świadczy. A ja mam filmy pornograficzne wyświetlane. Skąd? Powiedz Wam skąd piekło. Taki projektor jest piękny. Filmy wyświetlają. Od 18 lat dozwolone. <grystanie> A chrześcijanie się załamują, jak das są, I mówią, coś w tym nie tak! Ja wiem czym? Ty wiesz co mi się wydarza? Ja wiem, co takiego ci się wydarza. No, no, ja potrzebuję uwolnienia. Ja mówię, ale powiedz mi od czego? No, no jak się modlę, to ja mam takie myśli nieczyste. Ja mówię, nic o tym. Jezus też miał. Co myślisz, się, że Jezus nie miał? Ja. Mieć myśli nieczyste, to nie oznacza to, to samo, co ulegać myślom nieczystym. Ja powiedziałem w naszym filtr. My nie panujemy nad wszystkimi, jest nad naszymi głowami lata bez przerwy wiele nieczystych ptaków, tak zwanych. Nazwijmy to ptaki. Te myśli nazwijmy ptakami. I ty nie jesteś odpowiedzialny o to, że, że one tam latają. La one latają i ty je często widzisz. Często bardzo nisko ci latają. Przed oczami często ci latają. Ale jesteś odpowiedzialny za to, który uwije ci gniazdo. Jak pozwolisz mówić gniazdo, tak, to masz problem. Ale dopóki nie pozwolisz uwić gniazda, to nie ma żadnego problemu. Czasami po mamy potężne sukcesy, rozumiesz? Sukcesy. Ludzie się nawracają, są uwalniani, uzdrawiani, rozumiesz? A ja mam takie opresje, że się w głowie nie mieści. Gdzieś się, ty martwiłem. Potem zaczynam, mówić, o, wszystko normalne. póki chodzę w ciele. Mam, mam ciało, okay? Mam psychikę. I to wcale nie oznacza, że ona nie jest infekowana. Nie jest infekowana, tylko ja, z, ja, ja znam antidotum na to wszystko. I wy musicie, kochani, znać antidotum, a nie martwić się tym, że to tam jest. Konflikt zawsze będzie, zawsze diabeł będzie atakował. Rozumiesz? Są ludzie, którzy się zastanawiają, czy chrześcijan może mieć demona, czy nie może. Ja nie raz mówię, ja tylko chrześcijan ich wypędzam. Z innych nie wypędzam, bo bym im krzywdy narobił. Rozumiesz, jak ja bym zaczął z niewierzących demony wypętać To by ich to zabiło później Okej? Okay? Bo jak ktoś się nie odrodzi z Bożego Ducha Tak? A zaczniesz sesje uwolnieniowe z nim robić, tak? To przyjdzie do niego siedem gorszych i mu taką robotę zrobią, że facet się zabije po prostu Nie zdąży się nawrócić Ale demony nie mogą wejść do ducha człowieka odrodzonego człowiek, Krótko powiedziawszy, człowiek odrodzony z Bożego Ducha nie może być opętany Dlaczego? Bo Duch jest odrodzony Alleluja. i Duch Święty mieszka w duchu człowieka, tak? Ale niestety nie mieszka w Jego duszy i w Jego ciele. No nie mieszka Duch Święty w naszej psychice, przyjaciele. Bo gdyby mieszkał Duch Święty w naszej psychice, to by Ci się pornosy nie wyświetlały co jakiś czas. Tak? Tego byś miał święte pobożne myśli, 24 godziny na dobę. A nie masz. I nikt nie ma. Iby się nie pojawiała złość, gniew, niecierpliwość, brak łagodności, hamstwo <śmiech> i inne rzeczy. A to wszystko, niestety, przychodzi do najbardziej pobożnych chrześcijan. I pobożni chrześcijanie są załamani i mówią, co się stało, co się dzieje. A nic się nie dzieje, normalna opresja. Normalna opresja. Nic się złego nie dzieje. Musisz się nauczyć z tym postępować, tak? To nie jest kwestia, żeby to wyeliminować, to jest kwestia, jak z tym postępować. Bo ci, póki chodzisz tu na ziemi, a ja powiem ci, lepszy numer. Im bardziej będziesz się angażował w służbę, tym bardziej diabeł będzie chciał się urwać łeb. I taka jest prawda. I u nas w Kościele ludzie tego uczymy. Im więcej pieniędzy będziesz dawał na służbę, tym większa opresja. Rozumiesz? Im więcej będziesz się modlił o innych ludzi, tym większa opresja. I będą przychodziły do Ciebie stany, proszę Ciebie, że się po prostu nie mieści w głowie. I to jest normalne życie chrześcijańskie. Ale ja od 2001 roku nigdy, nigdy nie miałem trudnego czasu, nigdy nie miałem depresji chrześcijańskiej, Nigdy nie miałem dołka ani czasu tak zwanej trudnej łaski. Te, te, tej teologii to w ogóle nie wiem, skąd ona jest biedna. Czas trudnej łaski to się w ogóle kłóci jedno z drugim. Rozumiem, tak jakby, kwa, jakby kwa, kwadratowy, kwadratowy trójkąt, Wiesz do Trudna łaska. Nie wiem, skąd to w ogóle? Chodzi o to, że jesteśmy jakby z dwóch elementów stworzeni. Jesteśmy duchowym, wewnętrznym człowiekiem, tak? I mamy naszą psychikę, która oczywiście jest uświęcana, ale jest to proces. I to ta nasza psychika jest atakowana bez przerwy. I też ta stara natura, przyjaciele, ukrzyżowana stara natura nasza. Ona jest martwa, ale jest do nas przyspawana. Coś wam powiem. Nasza stara natura, ona jest martwa. Nasz stary człowiek jest martwy. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Tak? Ale ona cały czas jest przy nas. Ona jest przyrośnięta do twojej duszy i twojego ciała. Ta stara natura. Ona się wlecze za tobą. Jak zwu... Gdybyś mógł siebie zobaczyć, to byś zobaczył w duchu siebie tam, Jesteś duchem, odrodzony, potężny, świeży, mocny, idziesz, ale jakby, powiedzmy, za czubek twojej pięty jest przylepiony do ciebie takie i Ciągniesz to za sobą tak, tobie to nie sprawia problemu, ale tu tam po prostu jest. I to jest taka padlina. I tam, gdzie jest padlina, tam zlatują się co? Sępy! Padlinożercy! One przychodzą do Twojej badliny, chcą się nazwać, bo diabeł żywi się czym? Prochem ziemi, cielesnością. Bóg tworzył człowieka z prochu ziemi, jego cielesność to z prochu ziemi, tchnął w niego tek życia, czyli tchnął w niego ducha. Nasza stara natura, nasza cielesność umarła, ale jest przyrośnięta do nas. I teraz diabeł bez przerwy przylatuje i chce się nazwać tego prochu, bo on się tym żywi, tak? I chrześcijanie są w potężnym zamieszaniu i mówią, czemu to się dzieje. Ja mówię, normalnie no wlecie za sobą patlinę. To się dzieje. Stary. To już Abraham to przeżywał, tak? Tylko on wiedział, co zrobić, stał i wypędził. To ten Abraham. W ogóle nie duchem świętym będzie to zrobić. Amen. Co zrobił? Wypędził. Wypędził. Wygonił. Demony wyganiać będą. <grym> czemu będą wyganiać? Bo będą przychodzić. Jakby nie przychodzimy, to Jezus nie będzie je wyganiać. Po prostu. A więc my jesteśmy duchami. Mamy duszę i mamy ciało i do tej duszy i ciała jest przyrośnięta nasza stara natura. I teraz Słowo Boże mówi wyraźnie jeszcze raz. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. I te słowo ciało w tym momencie oznacza starą naturę jest takie greckie słowo, że to sarks. Takie słowo. A więc jesteśmy złożeni z ducha, pneuma i sarks. I te sarks, wiecie, to jest takie ciekawe słowo, ono ma swój, swój jakby początek w sformułaniu szczerzyci sęby. W ogóle jak to zobaczyłem, mówię o co chodzi I e, jest to coś takiego Paweł to określił jako mięso Kawał mięcha <grywa> Krwawy kawał mięsa I określił, że to Jakby Paweł pokazuje te słowo Sars określa, że jest to Coś, co jest grysione, mielone Czyli to jest bez przerwy próbowane Ktoś to chce zeżreć Ktoś chce się tego nażreć To ma w sobie jakieś takie wartości Które przyciągają demony Demony przychodzą do tego, to jest dla nich atrakcyjne. Co jest dla demonów te atrakcyjne przyjaciele? Nie nasz odrodzony duch. W naszym odrodzonym duchu demoni nie mają co jeść. Powiem wam, nasz odrodzony duch w ogóle nie grzeszy. Te słowa świętego Jana, które mówią, że kto z ducha się narodził, ten grzechu nie popełnia. Znacie te słowa? Ileż one e, doprowadziły chrześcijan na skraj załamania. Te słowa. Chrześcijanie nie czytali, wpadali w jakąś opresję, a potem czytali te słowa. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Eee, co ze mną pewnie się narodziłem z Boga. Ja mówię, widzisz, groźno, to ja mówię, kto z Boga się narodził? Ktoś się? Dwóch duch twój się z Boga narodził. On grzechu nie popełnił. Nie może grzesć twój duch. Twój duch nie może zgrzeszyć. Nie może zgrzeczyć. Twój duch nie może upaść. Rozumiesz? Twój duch nie może. On. Nie mamy ducha? Ducha płci nie ma. Nie mamy płci w naszym duchu. Każda duchowa służba jest przy, przyporządkowana i mężczyznom i kobietom. Ludzie religijni, ludzie mówią to wolno kobietom, a tam tego nie wolno. Ja mówię i z Nie gadam z Tobą wcale. Mówię, bo Ty myślisz w ogóle na pułapie płci. Ty masz jakieś, mówię, dziwne jazdy. Bo duch nie ma płci. <śmiech> I koniec. I każda służba duchowa, apostołowie, ewangeliści, pastorzy, nauczyciele i prorocy, to jest służba duchowa, duchowa, tak? Duchowa, nie duszewna, a płeć się zaczyna na pułapie duszy. Są dusze męskie i damskie, ciała męskie i damskie, tak? Ale duchy nie mają płci, niestety. Bo Bóg nie ma płci. To jest mój Ale widzimy, że jest rozdzielenie. Że jest te mięso. Natomiast duch to jest ta pneuma, czyli ten po, podmuch, powiew, jest to coś niedotykalnego dla diabła, tego nie można dotknąć, tego nie można skazić, nie można tego e, uderzyć, nie może cię, diabeł Cię nie może w ducha uderzyć, rozumiesz, nie, nie da rady, nie może w niego trafić w ogóle, nie, nie da rady w niego trafić, dlatego czego uczy nas, uczy nas Paweł? zacznijcie postępować według ducha i będziecie niezniszczalni. Ale dopóki postępujecie według ciała, a byliśmy przez całe życie przyzwyczajeni do postępowania według ciała. My się całe życie przyzwyczailiśmy do tego, że to, co czujemy, to, co, to, co myślimy, to jest takie nasze, to my tacy jesteśmy, wiele o to chodzi, Taka, to my tacy jesteśmy, tacy, tacy jesteśmy jaka dusza nasza. Nie. Nie taki jesteś. Tak się przyzwyczaiłeś w starym świecie, w starym życiu. Ale ty nowy to duch, to duch, nie dusza. Nie psychika, nie twoje zmysły. Często ludzie mówią, nie mogę wypaczyć, a on nieprawda. Wiesz, jak się mówię, wypacza, podejmuje się decyzję wypaczenia. Ach, ty wiesz, jak ja cierpię, jak ten człowiek mnie zranił, on je duszyczkę twoją zranił. Napluj w buźkę twoją. Rankę ci zrobił na twoich emocyjkach. na myślach twoich. Tak? Takich ranek ci narobił. Ale to jest dokładnie to samo, co ktoś by podszedł do mnie i pociął mi e, e, żyletką garnitur. Rozumiesz? No potki mi garnitur, tak? Ale mnie to nie rusza! Mojego ducha nie rusza to, że ktoś mnie zranił, że ktoś tam to zrobił, że ktoś tam to zrobił, co mnie to obchodzi. Zbywa to w mnie, mnie jak woda po gęsi. Nie rusza mnie to. Bo ja jestem duchem, ja się z tym nie utożsamiam. Moja córka, nie, mamy, mamy różnicę między dziećmi 10 lat i nasz syn, jak to sam jej coś tam powie, to ona, ona sobie popłakuje i mówi, a bo mi Wiktor powiedział coś tam. Ja mówię, co cię to obchodzi, Rusz, co cię to rusza. A Ty byś tak chciał, to by Ci tak powiedział. Ja mówię, Sara, to jest nieważne, że on to powiedział, bo Ciebie to nie rusza. Zobacz, mówię, boli Cię? Nie. Mówię, e, co się z Tobą dzieje? Wyjaśnij mi. No i ona tak naprawdę okazuje się, że ona skoncentrowała się po prostu na tym, że on jej powiedział coś niemiłego. I swoją duszą, tak, przyjęła tą rankę. I my uczymy naszą córkę, że tak to nie działa. I ponieważ nasza córka e, jest absolutnie przekonana, że dała życie Panu Jezusowi, że idzie, i, i, że, i, że idzie do nieba, że jest nowym stworzeniem. Tak? Więc pokazujemy jej, jak działa jej duch. Pokazujemy jej, gdzie jest jej duch, oto kim ona jest naprawdę. I uczymy ją, jak chodzić w duchu, a nie chodzić w ciele. I teraz w tym sensie do Galacja. W piątym rozdziale, od 19 do 23 trzeciego wersetu, czytamy tak. Jawne zaś są uczynki ciała. Jakie są uczynki ciała? Jawne. Zobaczcie. To znaczy, że my nie musimy się domyślać, co to jest ciało. My nie musimy dzisiaj, po tym spotkaniu, jeżeli dobrze tego posłuchasz, to nigdy już nie będziesz miał wątpliwości, co jest z ducha, co jest z ciała. Nigdy! Jeżeli teraz, dzisiaj to weźmiesz na tym spotkaniu, nigdy nie będziesz już miał żadnych wątpliwości. Chyba, że sam sobie je wymyślić. Ale ja Ci teraz coś pokażę tutaj, że jawne, ujawnione w stu procentach, rozumiesz? Ujawnione, wyciągnięte przez Boga na światło ciemne są uczynki ciała. I jasno zdefiniowane. I coś Ci powiem. Nie ma innych. OK? Nie ma innych rzeczy. Duch nasz jest nieskończony, tak? Ale ciało jest skończone, przepraszam. I tutaj jawne są uczynki ciała. Mianowicie przetyczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Czyli będące tego samego rodzaju. Czyli zostało został wysłane...